Skinia Głupoty. Najgłupszy polski podcast oraz kolejny nadaje. W dzisiejszym odcinku Krzyszman powie, co się z nim stało w ten piękny poniedziałkowy dzień. Właściwie nie wiem, o czemu mam mówić o tym podcaście. Co to dowiecie się za chwilę. Bo dzisiejszy dzień, chociaż z początku, miał wydawać się fajny, Fajny się mia. fajne się nie wydaje. Dzisiaj nie będzie zakończenia, więc. wszystko co, po... wszystko, co mam powiedzieć powiem teraz. Yy, przepraszam Was za to. za ten poprzedni odcinek. On był naprawdę głupi, ale.. no ale. Miałem wtedy fazę nocną. Pewnie wszyscy wiedzą co to jest. No nic na to nie poradzę. No. Tak. Yy, poza tym chciałbym wszystkich. Yy, wszystkich przeprosić za to, że dzisiejszy odcinek znowu będzie krótki Ale po prostu chcę się z kimś podzielić tym co się ze mną stało Tym co mnie boli Więc to dopiero jutro zacznie boleć Albo w ogóle Wszystkim No No to tyle, może przejdziemy do tego głupiego Ukafon. Nieco dziwna audycja, dość pokrętnie prowadzona przez mrocznych prowadzących. Posłuchajcie więc Bihonda i Diabla, a nigdy więcej już nie zaśniecie. A może jednak zaśniecie. Najnowsze odcinki zawsze na hukafon.pl Cóż to się z Krzyszmenem stało? Pewnie myślicie. Yy, no, wstałem sobie dzisiaj rano o siódmej, bo mam tą władzę. Bo yy, jak w każdy poniedziałek, mam, miałem szkołę na godzinę 8:50. Normalna droga w autobusie z słuchaniem podcastu. No. Wszystko zaczęło się złe, co złe w tym dniu, już na pierwszej lekcji, ponieważ była kartkówka z matematyki. Byłem utwierdzony w przekonaniu, że się nauczyłem. Niestety, moja wiedza była zbyt niska. Pewnie dostanę z tego sprawdzianą niską ocenę. I to już pierwsze, pierwsze złe, zły news w tym dniu. Drugi zły news to taki, że na fizyce Słuchawka mi się zepsuła w telefonie, znaczy słuchawki mi się zepsuły, mianowicie jedna urwała się, tylko na jedno ucho już mogę słuchać. Ale i to nawet to nie jest, e, nie jest, nie jest najlepsze w tym wszystkim. Dalej może pójdziemy. Wszystko dobrze. WF i inne lekcje dobrze przeszły. Nawet mój zrujnowany zreszyc z religii dostał cenę 4 minus. No. No naprawdę, on naprawdę jest zrujnowany, wy go jeszcze nie widzieliście, pewnie nie wiecie co to znaczy zrujnowany za Krzyszmena. No, y, dobrze, więc, y, aha, przepraszam, teraz się zawiesiłem, bo sobie przypomniałem, że już to mam sprawdzian. No. Dalej, przyszedłem do domu, znaczy przyszedłem, wyszedłem ze szkoły, spakowałem się, wszystko ładnie, pięknie, idę na autobus. Na przystanku czekałem dość długo. Siedziało tam tu takich dwóch gości. Prawie dresów. Jeszcze nie. Dresów... takie... no prawie dresy. No wsiedli do tego samego autobusu co ja. Szczerze mówiąc nie wiem czy było im to po drodze. Jeden z nich usiadł koło mnie na siedzeniu. Wysiadłem. Oni też za mną wysiedli. W drodze do domu jeden z nich zapytał mnie, która jest godzina. Tutaj jest godzina. Wyciągnąłem telefon, po czym dostałem pięścią w rej. Bolało przeokrutnie. Chyba najmocniejszy cios, jaki kiedykolwiek dostałem. Chociaż wiem, że tego gościa by, by było stać na to, na więcej. E, później usłyszałem dawaj telefon. No. I tutaj pewnie sytuacja, jak... Każdy by w teorii powiedział Ha, spierdoliłbym, bo co to tam uczyć dwóch terazom Przypomniało mi się to w mnieniu oka Zacząłem spierdalać Niestety nie udało się Dostałem jeszcze jednego teraz kopa No, już dałem im ten telefon Poszli Ja wkurwiony poszedłem do domu Do domu nie miałem daleko Ale naprawdę byłem wkurzony No... Myślicie, że to już koniec z tych newsów, z poobijanym pyskiem, na szczęście żadnych siniaków nie mam, tylko trochę szczęka boli, yy, poszedłem do domu, otworzyłem drzwi, oczywiście rzuciłem kluczami, bo no, lubiłem ten telefon, najlepszy telefon jaki kiedykolwiek miałem, może nie jeśli chodzi o technologię w nim, ale po prostu fajnie, fajnie to ten... Fajnie z nim, nim się obsługiwało. Miał super mikrofon, miał mi zastąpić mój dyktafon, w którego ładowałem trochę pieniędzy. Ale marzenia uciekły razem z, razem z telefonem. No. Hm. no. i co? Wchodzę do pokoju, wkurwione. No i co? Hm. No i co? W, w drzwiach mam szybę. Szybę, no taka stara technologia w drzwiach, może teraz też spotykana. Nie wiem, u moich kolegów czy tam w innych domach tego raczej nie widziałem. Nieważne. No i kurwa po co taki wesoły podkład do tego jak gadam. Przepraszam, losowo wybierałem. Mam no, tak trudno. Z zamachem, czy z zamachem no. Wkurwiony otworzyłem drzwi. Oczywiście, na szybę poszła cała moja siła i szyba się roz, skała po prostu. I jakie są tego efekty? Malutkie, malutka, malutki ślad na głowie, zasłaniany przed włosy, nad łokciem starannie rozszarpany, no, rozszarpany, rozszarpany kawałek, przy ręce bardzo rozszarpany kawałek, znaczy może nie bardzo, ale bardzo tragicznie to wygląda. Przypuszczam, że już trochę mięsa mam, bezwładne na moim ciele, no ale jeszcze żadnego z rodziców nie ma w domu więc nie będę się nigdzie pchał nie no chyba jeszcze należy do mojego ciała <śmiech> nie znam się na tym trochę mam poobdzieraną drugą rękę no i to tyle z moich nieszczęść yy, dziurę w drzwiach wypełniają plakaty ACDC rachynachy. Mm. i obrócony w głupi sposób plakat batą, żeby tylko nikt nie widział, co robię w pokoju, bo to jest pewien dyskomfort dla mnie, jeżeli ktoś mi zagrąda do pokoju. I tyle. Chciałem wam powiedzieć tylko o tym, co mi się stało. Nienawidzę złodziei. Nienawidzę. Jeszcze jakby to zrobili w, w tym, w autobusie w jakiś dyskretny sposób. Oszczędziliby mi... No Znaczy no, oszczędziliby mi Niemiłego starcia rękary. A tak to no to. To jest nie najmilej. Jaka z tego nauczka płynie? No, nie wiem. Szczesz się złodziei. Nie, nie da się szczec złodziei. No, tak jak mówię, przydupią się. Nikogo nie ma. Ciach po ryju. Po tobie. Można jeszcze powiedzieć, że nie wiem, co mogę powiedzieć, No nic nie mogę powiedzieć, żadnej nauczki z tego nie mam, mogę tylko powiedzieć, że nie zawidzę złodziei, boli mi ręka i szczęka, tak, przepraszam, że was zanudzam moim gadaniem, to już się zmieni, Poczekam tylko do 10 minuty i już pójdę sobie. Już będziesz mógł sobie przerzucić na Papa Cafe, czy tam na bez nazwy, czy tam na hukafon, czy tam na co chcesz. Szczerze mówiąc, mam to w dupie, czego słuchasz, by słuchał jaskini Kupoty, Albo słuchała. Jestem ciekaw, ile, ile osób przesłuchało poprzedniego odcinka. Wiem, że jeden mój kolega myślał, że ta dupa to jest taki wstępniak. I jak się zdziwił, jak przez, cały, przepraszam, jak przez cały odcinek było powtarzane jedno słowo. To tyle, mówił po obijanym Krzyszman. następnego razu, przepraszam, że taki odcinek wyszedł bez sensu i za często była częstotliwość tego, ja nie wiem jak to nazwać, muzyczka się kończy, czas tego podcastu też. Mówił Krzyszman do następnego. Chyba. By.